Oh shit, here comes Pac-Man. Hey Pac-Man, what's up? Me you bitches, I'm high on crack. Wanna free base? No Pac-Man, drugs are bad. Nope, can't help you man. Metafory? I hate metafory. That's why my favorite book is Moby Dick. No fru-fru symbolism, just a good, simple tale about a man who hates an animal. That's enough. Słuchacie audycji Inside Baseball. Jestem Konrad Koński skubie ptaki i rysuję komiksy. A ja jestem Mateusz Żerkowski, jeżdżę na kajcie i palę blanty. Tylko że nie palę a robię i nie blanty a roboty. W dzisiejszym odcinku, między innymi, piłka w trybuny. Hitler na plakatach filmowych. Absurdy, dziwne podatki. Bang Bang Style, czyli strzelanina na wesele. Spo społeczna pomoc z naszych rodzinnych stron z polic. <głosy> Książę William nie może mieć PS4. Coś z zupełnie innej beczki. Brian z familii Guy nie żyje. Serio. Co zrobić, jeśli nie żyjesz? 24-godzinny teledysk. I... E, w zasadzie to nasza rozkmina o Pokemonach. <głosy> Dobra. Eee, w... o, cza o, czasie, o czasie w Pokémonach. Tak, o czasie w Pokémonach. Czas a Pokemony. Hmm, co to może być? Hmm, Jeżdżenie na rowerach? W sklepie? Hmm, nie. Profesor Oak dzwoni, nie wolno. Piłka w trybony. nasz nowy <śmiech> dział, <śmiech> w którym będziemy omawiać wasze komentarze, których dostaliśmy w tym... Szuka, czekaj. Dostaliśmy ich aż jeden. <śmiech> <śmiech> Sam pan Szatan, Mikołaj, na Twitterze, którego znamy jest osobiście i pozdrawiamy, powiedział, cytuję, New Jersey to stan, noweście, dwukropek d. Ja zawsze myślałem, że New Jersey to stan umysłu. Co nie? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> <śmiech> poza, tym, poza tym, wiesz, moja znajomość New Jersey bierze się z dwóch dość z dwóch z, Futurami, z czego pamiętam jeden, także wydaje mi się, że, że generalnie my jesteśmy rozgrzeszeni trochę, nie? No jesteśmy rozgrzeszeni głównie dlatego, że obydwoje z geografii posesamy ostro pałki. Ja miałem, ja miałem truje z geografii, pamiętam. Ostatni no i... kiedy miałem geografię. Ja ostatnio, kiedy miałem geografię, było to w ostatniej w drugiej klasie liceum, mm -hmm. chyba, bo w trzeciej już nie miałem. Miałem cztery. Mianowicie cztery jedynki na czystą, więc ja praktycznie nie powinienem wiedzieć, gdzie jest Polska. <śmiech> I widzę, że wpisałeś też swoją erratę. Sam, sam, sam przyznałeś się do błędu, że Witot... Wifiutas <grydzi> jest litewski, nie węgierski <grydzi> Tak, sprawdziłem potem research Sprawdziłeś też Postalał, pisownię tego pisownie nazwy wody, bo nie, była Wifiutas, jestem prawie pewien <grydzi> Mi się wydaje, że pasuje <grydzi> <grydzi> Bardzo zacnie. Także dziękujemy Mikołaju, że nas uświadomiłeś Faktycznie New Jersey jest stanem sprawdziłem to e, a to, że w większości seriali traktują go jako dzielnicę Nowego Jorku, to już nie jest nasza wina także te jo Hitler na plakatach filmowych. Przywódca trzeciej Rzeszy, ale jako... <grystanie> jako fałszywy aktor na plakatach <grystanie> filmowych, nie jako, wiem. Jako gwiazda filmowa. Generalnie ja jestem personalnie wielkim fanem Hitlera na hitlera na plakatach, tudzież na posterach, czy na obrazkach. Moim ulubionym jest e, plakat z napis... z takim obrazkiem Hitlera z wielkimi oczami i napisem... E, nie pozwól, żeby inni stanęli na drodze twoim marzeniom. Dokładnie. Pamiętasz tą akcję w Polsce, gdzie melanż ostateczny była twarz Hitlera z tymi okularkami takimi imprezowymi? Hitler jest w ogóle mega, mega, ee, mega dobrą menem. postacią, jeśli chodzi o wizualizację. Jest bardzo dobro, no jest, jest rozpoznawalny, jest taki, wiesz... Mam. Myślisz, że on miał speców od marketingu, którzy powiedzieli mi, nie no stary, musisz ten wąs nosić, nie? Myślę, że mógł mieć coś takiego. Nie wiem, czy byli wtedy specami od marketingu, czy byli po prostu, wiesz, doradcami wojennymi. No ja właśnie tam, czy on, wie, czy mu się od social media na przykład doradzili, słuchaj stary, jeżeli chcesz mieć dużo lajków na fejsie, to nie możesz golić tego wąsu. Nie wierzę po prostu, że on przez lata swojego życia nigdy nie wpadł na pomysł, żeby zgolić wąs. No, prawdopodobnie nie wpadł. Może wpadł, nie wiem plakaty, które mamy na tej liście tutaj podchodzą do tematu w różny sposób, bo albo zmieniają tytuł filmu, jak na przykład Back to the Future w roli głównej. <śmiech> Ale te plakaty w ogóle są niesamowite. Polecam wam, żebyście teraz Weszli sobie na stronę i obczaili te plakaty. Wyhuczyliśmy z nich strasznie. Na naszej stronie IB, tak, czekaj, IBO podcast, IB Podcast znajdziecie notkę, gdzie są linki, tam znajdziecie plakat, ale podchodzą też inaczej do tematu, bo The, social, <śmuszczaj> the Socialist Network <śmuszczaj> <śmuszczaj> <śmuszczaj> <śmuszczaj> pokazuje ten, ten, ten plakat z mordą z mordą G, G, G, G, G. Eisenberga chyba. To on w ogóle jest Żydem. E, gdzie, gdzie miałeś takie hasło, hasło reklamowe Facebooka, to tutaj jest You don't kill millions of people without making a few enemies. To jest piękne. Mi się najbardziej podobał... E... Czekaj. The girl with the number tattoo. Tak. <laughs> the girl with the number tattoo. Piękna sprawa, bo myślałem też, że możemy wymyślić kilka swoich. Takie, wiesz... Polskie, e, na przykład e, polskie, polskie filmy e, Hertadeusz albo Trzy kolory Aryjski <laughs> <laughs> Trzy kolory błękitny ja, miałem... ja pomyślałem, żeby pójść w bardziej hardkorowe czyli wyobraziłem już sobie, wyobraziłem sobie filmy i seriale w szczególności bardzo mi przypadł do, do naziści z Karaibów w którym Hitler byłby takim, Johnny, do Johnny Depp grałby Hitlera Nice. Wyobraź sobie, że on jest biegający, przebrany ze Hitlera. Tak. Nie wiem czemu, ale wyobrażam to sobie. I teraz, mój drogi, mam do ciebie. E, musisz mi to jest serial. No. Mianowicie nazywałby się Gra o Polskę. I wyobraź sobie, masz różne rody. No. Które walczą o. E, walczą o Polskę. No. Mianowicie masz, wiesz, Lannisterów. Z Niemiec, Austriaką, <laughs> ruską. Ale ten. I te starodawne rody walczą, walczą o Polskę. I jest wiesz, dużo dymania swojego rodzeństwa i tak dalej. No się zastanawiałem się, kto byłby w rolach dymających i dymanych w tym serialu, no bo to musi być, nie? To HBO. Znalazłem <laughs> tytuł jest Adolf Hitler i Meg Ryan. I jest You've got heil. <laughs> <laughs> Jesus. Oh, fuck. There's something about Poland. <laughs> <laughs> Poland crashes! <laughs> 1939 <Mr>. LA's <laughs> policy. P.S. <laughs> I love Jew. Story to be Mistress Wyspiel. Same as Iron Man is Eisenmensch. <laughs> Fight Club jest przygotowany na White Club. To <śledz> kopalnia bez dna. Oczywiście... kurczę, ludzie są niesamowici. Tak, oczywiście dodajemy, że wiesz, nie śmiejemy się z tego, że umarły miliony osób, śmiejemy się z tego, że... Umarły jest... dla naszej rozrywki. <śledzimy> Więc to miało sens. Dobra, ruszmy się dalej, bo czuję, że brniemy w kłopoty tutaj. <śledzimy> Dziwne podatki. Naprawdę... Zakazałeś mi sprawdzać tego linka, powiedziałeś, że zrobimy z tego grę. Tak, pomyślałem o tym, że możemy spróbować zarówno ty, jak i e, widzowie przed swoimi słuchawkami będą mogli spróbować zgadnąć, o jaki absurdalny podatek chodzi. W Polsce na przykład niedawno dla mnie absurdalnym podatem był... E, w ogóle, biorąc z tego, że jak dla mnie podatki wzięły się od bandytów, którzy na drogach kazali ludziom kasować za przejazd drogą, bo oni przecież trzymują tę drogę, to no, biorąc genezę podatków, jest to naprawdę śmieszne. Ale absurdalne podatki to w Polsce było niedawno coś takiego, ty mi ty chyba kojarzysz takiego? Rynienne czy dachowe? Dachowe od czego? Od, od, od, od deszczu. Podatek od deszczu. Nie, nie słyszałem o tym nawet. Czekaj, jest tak, że w Polsce jest podatek od jest? E, deszczówki. Poczekaj, no 7 czerwca grozi nam podatek. W każdym bądź razie taka była propozycja, że <śmiech> jest podatek od deszczu i śniegu. A Wrocław, czekaj, jest, od 20 2012 roku Wrocławie będą płacili nowy podatek od deszczu i śniegu. Hmm, czyli jeśli spadnie śnieg to ktoś nam, płacimy za to żeby ktoś nam odśnieżył dach oczywiście ja już widzę jak ludzie wchodzą na mój dach i odśnieżają to <śmiech> ale to wydaje mi się, że jeśli posiadasz dom na przykład no to nie mogą wtedy pobrać ciebie podatku bo nikt, nikt ci nie będzie przychodził i sprzątał tego tylko tam, sam masz to zrobić być może to jest podatek na przykład za to, że twój dach się zapadnie i zginie wystawa ptaków jak... <śmiech> <śmiech> <śmiech> no nic, no, żałoba Dobra, jakie są w takim razie inne? Masz mnie On naprowadzić robi... jakoś, bo ja nie wiem, jak, w którą stronę mam iść nawet. Dobra. No więc e, z takich ciekawych podatków, to jest podatek w Austrii, mhm. który jest e, dla, no, skierowany do narciarzy. Okej, okay, czyli I teraz... Austria, góry, śnieg. Austria, góry śnieg. Nie wiem. No i teraz, Prędkości oczywiście, co? Ludzie jeżdżą na nartach. No. no, od blisko? Mianowicie, co? No Jeżeli mamy prędkość na stoku, no to mamy też wypadki, tak? Tak. To czekaj. I podatek jest od składnika, który jest bardzo potrzebny do leczenia złamań. Od bandażu? Nie. No, od gipsu. a. No, od gipsu. Podatek od gipsu. W sensie płacisz, jeśli nakładają ci gips? Jest w ogóle podatek za bycie tam po to, żeby dodać się do gipsu, do, dołożyć się do gipsu dla lekarzy, który jest po prostu niesamowicie zużywany. Czyli czekaj, czyli jest dodatkowy podatek dla wszystkich narciarzy, który jest pewnie odliczany od tego, od, od klimatycznego, albo coś takiego? Coś takiego chyba jest. Nie, nie spojrzałem bardziej, ale istnieje taki podatek. Ale złamiesz nogę i będziesz się cieszył, że mając taki podatek. <ścoughs> dobra, dalej. <ścoughs> <ścoughs> yy, dobra. O kurczę, to jest hardcore. No. Mm, Okej. Okay. W Wenecji tak. istnieje podatek od smrodu. Nie. E, mogłoby tak być, ale istnieje podatek od braku słońca. Mianowicie, jeśli płacą go właściciele restauracji i domów, jeśli e, nie te restauracje zajmują ziemię gminną, lecz jeśli e, słońce powoduje, że rzucają cień cień, więc mamy podatek od cienia, który pada na ziemię gminną, więc nie tylko jest moje, więc płacisz za to, że rzucasz cień na coś, co jest kogoś Kuma. czyli jeśli w Wenecji chcą mieć rozjaśnione i słoneczne ulice, jeśli twój dom rzuca większy cień to wtedy płacisz większy podatek no Spokojnie. Na pańskim domu często czają się asasyni, będzie, będzie pan musiał potrącić podatek. Mega, mega. Proszę bardzo, zacienia mi tutaj pan widoki. Musi pan za to zapłacić. Swoim cieniem się pan rozpycha. Ja w ogóle się dziwię, że w Wenecji, w Wenecji ktokolwiek płaci podatki. Jak ja pamiętam Assassin's Creed 2, to tam wszystkie problemy rozwiązywało się zabójstwem. Znaczy, mi się najbardziej podobało, że jak ciebie szukali, to mogłeś podejść, dopłacić mu za to, żeby zmniejszył twoje poszukiwanie? Tak. Tak jak heraldom, a potem mogłeś go zabić i zabrać pieniądze. On krzyczał, jaki jesteś dobry. <laughs> no. Tak, i tylko w, w czasie tego ludzie na to patrzyli, na niego i tylko w czasie tego zabijałeś i zabierałeś mu pieniądze już to nie poszukiwali. Ciekawe, jak to, jak to działało, wiesz, goni cię straż, mówi, szukamy takiego mężczyzny tutaj, w kapturze biega. I ty podrzucasz pieniądze Heraldowi, a Herald mówi, słyszałem, że to nieprawda. <laughs> <głos> Słyszałem, że był bez kaptura. <głos> to zmienia nasze poszukiwania. Jest nowy trop poszukiwania, jaki sobie wyobrażam. Kolesi odpowiedzialni... O kurczę, wyobraź sobie kolesi na takim komisariacie w Assassin's Creedzie w Włoszech, którzy mają taką mapę, i są połączone z tłum, linkami miejsca, gdzie się zjawił asasyn, i mówi nowy wątek w śledztwie, koleś bez kaptura. To koleś bez kaptura. My god, he's back. Dworenki mężczyzna grasuje w moim domu. Pora super, frazując John'ego bravo. No. Dobra, dawaj następny. Jest jeszcze jakiś? Jest parę. Mianowicie w Republice Gwinei. Mhm. Jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Wina mi się kojarzy ze statkami z e... żaglowcami. Mi się ze świnkami morskimi, dlatego że to jest guinea pig. <laughs> no tak. <laughs> Czyli podatek jest zale ze świnkami? Słuchaj, e, nie, ale jest to tak. Gwinejczyk musi zapłacić państwu 17 euro za każdy rok spokojnego życia, co jest bardzo znaczną kwotą w tym biednym kraju. Mhm. I teraz za każdy rok spokojnego życia. Tak? No, czyli, czyli jest to nie podatek od czego? No, trochę, myśl trochę bardziej. Myśl Hitler. Myśl Hitler. Że, nie zostałeś, nie, że nie zostałeś zgładzony? Dokładnie, jest to podatek od pokoju. Fak, no dobra. <laughs> Więc jeśli jest pokój, to musisz płacić podatek od pokoju, a jeśli jest wojna, to wspierają ciebie do wojska i umieraj za nasz kraj. Może to, była, to był wynik jakiejś takiej rozmowy i ciągu logicznego. Ktoś powiedział, słuchajcie, najedźmy jakiś kraj. On powiedział, nie, nie, bo będziemy umierać ludzie. Lepiej żyć w pokoju. A on mówi, no tak, ale to nam się nie opłaca. I wtedy na siebie spojrzeli, Aha. Wyobrażam a. sobie <laughs> teraz takiego kolesia, który patrzy na to, jaki zysk jest na mieszkańca od mieszkańca, jeżeli jest wojna, i mówi, no, opłaca nam się mieć pokój, jeśli każdy z nas, każdy mieszkaniec będzie nam płacił 17 euro rocznie. Wtedy no. opłaca się nam mieć pokój. To tak bo... jak z Fordem, który stwierdzał, czy opłaca mu się wprowadzać bezpieczeństwo samochodem. Ty przychodzi rząd, chodzi, idzie rząd ulicą, podchodzi do takiego sklepiku i mówi, hmm, masz bardzo ładny sklep, szkoda by było, gdyby wybuchła wojna. <laughs> Ale na serio, jak dla mnie, z tego się wzięły podatki. Podatki wzięły się od tego, że ktoś przyjechał i mówi ładne masz tu pole. Szkoda było, gdyby coś mu się stało. Potem on, mu da on im dawał te pieniądze i on sobie zbudował za to zamek i mówi no no, ładne tu masz pole pod moim zamkiem. Szkoda no, było, gdyby coś mu się stało. No ale feudalnie tak to przecież wyglądało. Miałeś, miałeś jakąś farmę i oddawałeś, albo dostawałeś tą farmę od króla, albo... Pod, wiesz, byłeś pod rządami króla po to, żeby cię chronić. Ale miał, myśl, on miał swoje o tym, wojsko. Jak, myśl o tym, jak to się zaczęło, kiedy jeszcze nie było króli, kiedy ludzie biegali po świecie, świat był wojny. I wyobraź sobie pierwszy podatek, jak musiał <głos> wyglądać. To był zwykły kradzież. Z czasem ktoś stwierdził po prostu, że... Może, może kraść bardziej i nic mu z nie podskoczą. No i tak wygląda idea podatku, z tego się leżały podatki. No mógł w sumie. Taka jest geneza. Leżał sobie lew i małpy przynosiły mu kokosy, bo nie miały ochotę poczuć lwiego penisa w swoim gardle. No a wokładnie, przychodziły i sobie króla, który przychodzi na. Takiego króla in the making, który przychodzi na pole i mówi: ładną masz rodzin, córki, żonę i krowy. Szkoda by było, gdyby ktoś je wyruchał. <laughs> Prawo, prawo setnej nocy. <głos> Także z absurdalnych podatków jeszcze bardzo szybko. W Estonii istnieje podatek od krowich gazów. Mm. No tak, ma to Czyli sens, każdy nie? farmer karmy płaci. To jest ciekawe, bo udowodnione jest naukowo, że, CO, że CO2 o wiele lepiej działa na kwiaty, więc ist obecność CO2 tak naprawdę polepsza jakość środowiska. No tak, ale bo robi dziura bo znowu, znowu niby, nie? nie? No, tak. Wiadomo, że rośliny oddychają CO2, ale jeszcze było, były robione badania, które mówią, że krowa produkuje więcej CO2 niż, niż samochód terenowy, nie? Pies. No, więc. Dziecko. Więc ja bym zamienił dziecko na samochód. Jak mówił, to tym Minczyń, tak? Kto z nas nie zamieniłby dziecka na samochód? nasi rodzice mam nadzieję. <głos> <igieje. głos> Jesteśmy w Estonii. No one, oni, no. zainwestowali. Oni liczą, że dzieci przyniosą im samochody kiedyś. No, mam taki plan. A, little, mój plan little, jest, little wiesz, did they know. <głos> mój plan jest wciąż na papierze. E, czy Estonia no. jest ostatnim krajem podatkowym, bo mamy też, mamy też na kolejnego newsa z równie z kraju równie trzeciego świata lub czwartego. <głos> A jeszcze mamy tak. E, podatki od operacji plastycznych w Danii. Nice. Nie, przepraszam, od w Korei, w Danii od tustego jedzenia, eee, w Walonii jest danina od każdego przyjęcia z grillem, w Niemczech jest podatek od wiary, czyli mogą się określić kim są i płacić za te podatki, co akurat nie jest takie złe, lepsze niż dawać na tace. Mhm. Wszyscy mają podatek od par żyjących na kociom łapę, a w Szwedzi mają podatek od bycia mężczyzną. No cóż, no... <laughs> No wiesz, za, za jakoś Cię płaci. Dlaczego jest podatek, tak powiem, wiesz dlaczego jest podatek od bycia mężczyzną? Dlaczego? Bo my możemy sobie na niego pozwolić. Oh fuck Jesus. Wiesz, który z tych podatków najbardziej mnie wkurwiał? No. Podatek od tłustego jedzenia. Tak samo jak podatek akcyza na papierosy i na alkohol, te wszystkie rzeczy mnie wkurzają strasznie, bo... Kasujesz ludzi za to za rzeczy, które są niezdrowe, żeby zmusić ich do bycia zdrowymi. A ja myślę, że człowiek ma prawo. Być, nie, być kasujesz, głupiej, ich, od kasujesz no do... ich od dóbr luksusowy. Kasujesz ich od dóbr luksusowych. No dobra, ale to zwiększasz ten podatek cały czas po to, żeby mniej ludzi paliło, nie? Dlatego co papierosy kosztują teraz 12 zł, a nie 6, jak, jak byliśmy mali. Nie, no właśnie źle mówisz. Jeżeli papierosy byłyby tańsze, to no. więcej ludzi by paliło, więcej ludzi by umierało, więc mniej ludzi by paliło. To słuszna logika. Papierosy powinny być darmowe. Naprawdę, to by, to by wyeliminowało idiotów tak szybko? Tylko, że papierosy to nie jest taka, tak łatwo, że palisz i umierasz. Są ludzie, którzy nie ja palą. Uważam, że arsze... wiesz, tak samo arszenik powinien być darmowy. No. Dzieci, głupie dzieci mogłyby przychodzić i mówić, hej, choć hapsniemy sobie arszenik. I był hapały arszenik i już <grym> nigdy więcej nie zrobiliby tego głupiego, bo by nie żyły. No, ale ja w ogóle, wiesz, mam takie wrażenie, że człowiek powinien I mieć prawo by nie być głupi, jeśli ma ochotę. Jeśli masz ochotę zniszczyć się jakimś specyfikiem, to powinieneś mieć prawo to zrobić i tyle. No, jesteś liberałem. Jesteś dorosły, więc powinieneś móc to zrobić. <grym> <grym> No dobra. Schodzimy, idziemy dalej. Tak? tak? Mówiłeś coś o weselu tak, w jakichś dziwnych krajach. Właściwie to mówiłem o krajach trzeciego świata, mówiłem o Jemenie. Wygooglowałem sobie nawet Jemen i okazało się, że jest to bardzo, bardzo zacowany, zacofany Sprawdziłeś, kraj. Sprawdziłeś, czy jest na pewno krajem trzeciego świata? E, Wydaje mi się, że może być krajem trzeciego. Ostatnio, ostatnio, ostatnio po faupa z New Jersey nie chcę, <śmiech> nie chcę mówić czegoś, co geograficznie nas pogłębi. Po po więc chcesz powiedzieć, że Jemen jest krajem czwartego świata, jest tak biedny. Nie, w takim razie wycofuję się ze wszelkich, <głos> <z> wszelkich wypowiedzianych <głos> słów. E, powiem ci tyle, <głos> że jest to kraj na południu, na, południu, na południu Azji, na lewo od Indii. Jakbyś spojrzał na mapę, to jest Indie i przeskoczysz przez morze, ocean i trafisz do Jemenu. Pra tak. jest praktycznie na terytorium Afryki, tylko za, za, takim, za taką tamtą cieśniną, co tam jest, nie wiem, jak ona się nazywa, Gibraltarska czy inny. No, to jest tak, jak ja bym ci opisywał skład wewnątrz komputera. Pójdziesz sobie po ścieżce do procesora i skręcisz przy tym. Jest to mi bliższe niż obie z Azji. Ale wygooglałem i wiem, gdzie jest. No, no, no także... To z jest na I teraz słuchaj, powiedz mi, gdybyś ty żył w kraju, w którym jest taka tradycja, że jeśli się pobierasz, masz w ślub, prawda? Załóżmy, że się pobierasz, to zwyczajowo jest, żebyś miał przynajmniej jedno zdjęcie z tego ślubu, gdzie trzymasz karabin w ręce. Bo jest taka tradycja. Załóżmy, że jest taka tradycja, nie? No. Ja e... myślę, że dużo na przykład mężczyzn chciałoby na tym ślubie mieć zdjęcia jak strzela do teściowej. To pewnie... No, pewnie tak. Ale załóżmy, że chcesz ten ślub zrobić, to żeby wszyscy dobrze się bawili. Wydaje mi się, że jedną z takich zasad dobrej zabawy jest to, żeby ten karabin nie był nabity, nie sądzisz? Ale, znaczy, ale wtedy nie możesz strzelać i mówić, e, wiesz, e, hańba innowiercom, czy nie wiem co oni tam krzyczą. No, to, to jest prawda. Ale jak gdzieś... na przykład wyobraź sobie, że oni stoją i jest, jak, jak ktoś mówi, to strzela. I wyobraź sobie księdza, który stoi i mówi, czy ty, i strzela w tym czasie... I on mówi tak, i strzela, i panna młoda mówi tak, i strzela, wyciąga spod sukni, i strzela do góry. I wszyscy, kiedy mówią, muszą strzelać w górę. Tak. Co ciekawe, sprawdziłem ostatnio, że pocisk wystrzelony jest takie prawo, które mówi, że takie prawo fizyki ktoś kiedyś nawet takie prawo opatentował które mówi, że każdy wystrzelony pocisk musi spaść. Co oznacza, a fizyka mówi, że jeżeli coś wystrzelone by to spada z taką samą prędkością, jeśli pominiemy tam opory powietrza powiedzmy no. i taki pocisk wystrzelony w górę, to tak samo możecie zabić jak pocisk strzelony wiesz, point blank. No ale nie możesz pominąć oporów powietrza w prawdziwym życiu. Ale one nie są aż tak duże, nie? Pocisk, który jest z góry, ciągle no. może Ciebie zabić. Czyli ta ter terminalna, prędkość, terminalna prędkość pocisku jest wystarczająco duża, żeby zabić kogoś. Podczas, tak, gdy mo moneta nie w jest, W stepsach jest, jest to prawa. Pocisk wystrzelony w górę może ciebie zabić. Czyli strzelanie w górę też nie jest do końca bezpieczne. Kumam. Bo te takie mity z ze zrzuceniem monety z wieży Eiffla rozbijają się o tą, za o tą zasadę prędkości terminalnej, czy nie wiem jak po polsku terminal velocity. Że przedmiot... Tak, tak. Jest tak, tylko moneta ma większe opory niż pocisk, nie? Tak. Ponoć pocisk może też tak zrobić, bo pocisk generalnie je ci prosto dlatego, że się obraca, nie? Mhm. Jeśli się obraca, to utrzymuje prędkość. W czasie, kiedy przestanie się obracać, to on za to zaczyna, nie, straci stabilność i zaczyna jest walnia po prostu, bo zaczyna kręcić się bokiem. Nie? A i wtedy jest mniej aerodynamiczny, jasne, pewnie. No pewnie. On zaczyna się obracać jak moneta rzucona, nie? Jak podrzucona moneta zakręcona. A póki się obraca, to ma prędkość. Więc jeżeli pocisk jest wystrzony centralnie w górę, no to on podleci do góry, zatrzyma się, no i spadnie tyłem, czyli zacznie fisiować. Ale hmm. jeśli jest wystrzony pod lekkim kątem i ciągle się obraca, to powinien spaść nienaruszony. A gdybyś Tyka... go wydrążył i włożył takiego małego Małego żuka do środka, żeby obracał się przez cały czas. Żuko, soczek. Tak, chomika, który wybiegł dookoła w pocisku. Tak <grym> fizyka. <grym> Taki wielki pocisk. E, Ale nie nas... wracajmy do Jemenu. Nasza informacja pochodzi z pudelka. Pudelek napisał masakra na weselu, trzy osoby zginęły. Mój drogi. Tańcząc do gangby. Ja gang znalazłem lepszy, bo nie zniosę, nie zniosę pudelka, więc ja podałem dziennik The Independent. O mój boże! którym jest to sam. Tylko Pudelek a... mówi o trzech osób, a tu jest o dwóch osobach, którzy nie żyją. Może jeden z nich przetrwał. A może Pudelek Albo... później trafił po prostu na newsa. A może panna młoda była w ciąży, ale, ale dziecko przeżyło. <śmiech> to byłby taki shotgun wedding, tylko że rifle wedding z karabinem. Oni tu mówią, że, że zginęli w momencie, kiedy zaczęło grać Gagnam Style, to znaczy, że Zaczęło grać Gangnam Style, jeden z koleści chciał wykrzyknąć, o, uwielbiam tę piosenkę i zaczął strzelać, jak to jest w zwyczaju u nich. Ja chciałem to. Widziałem, znaczy specjalnie sobie włączyłem to, bo to jest na liveleak więc Anga Gangnam Style sobie leci, To znaczy, w że momencie, jest filmik? kiedy jest... Słucham? Jest filmik z tego wesela? Jest jest tak, na Pudelku nie ma, ale na tym, The Independent? Jest. Zafascynowałaś mnie. No, like. W każdym razie działa to w ten sposób. Leci sobie piosenkę Gangnam Style, i w momencie, kiedy jest. Oh, sexy lady! słychać strzały, i no. wszyscy się jarają i cieszą. Aż w końcu nagle słychać takie. Oh my god. To w nich nie wichnie języku, czy coś takiego? No i mniej więcej potem wiesz, wszystko świruje. Ale ważne, że Także... umarli w trakcie dobrej piosenki, przynajmniej bawili się dobrze, nie? Myślę, że się nie spodziewali, jak ty mówiłeś, bang bang style. Dobra. No, także wiesz, spoko, nie? Ja, ja, ja to generalnie przypomniało mi to właśnie grę o tron, bo tam, pamiętasz, było do Traki Wedding, gdzie tych, tych takich jeźdźców konnych, jak, jak Daenerys się pobierała to właśnie było, zwyczajem na, na ślubie do traki było, było to, że, że, że były walki między, między mężczyznami i kobietami i jeśli ktoś zginął, to był to wtedy udany ślub. Także najwyraźniej Jemen No jest to, utrzymuje. każda cywilizowana kultura musi być czymś takim. Tak. Kiedyś w Polsce jestem pewien, dostawało się szable. Nie wiem, czy z tą szablą się tańczyło, wymachując ją dookoła. Mam nadzieję, działo... że kiedyś w Polsce będzie tak, że będziesz dostawał szable to Odpowiednio cywilizowany kraj może mieć. Polska chyba jeszcze nie działa. Wyobraź sobie takie staropolskie wesele. Pan młody dostał szablę, wymachuje ją w powietrzu i zaczyna grać. O, gładka panno. I wtedy on wymachuje. I ścina trzy głowy. Zagłoba. Ścina trzy głowy. Jednym cięciem może wziąć ślub. O, rany. Dobra, zajdziemy no dalej. E. To było piękne, stary. Gładka panna mi się mega podoba. Police. Starsza kobieta dostała od mopsu olbrzymie kłody drewna. Dokładnie. Babka, generalnie idea jest taka: babka e, pani Stefania z Polic zwróciła się do miejskiego ośrodka. Z Police to jest taka wioska koło Szczecina. Wioska, małe miasteczko. Takie śli śliczne dosyć e, pamiętam. Urokliwe. Ma generalnie miało chyba szybciej skatepark od, od Szczecin stąd wiem, w każdym razie pani Stefania z Poli zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o opał na zimę, otrzymała wielkie kłody Topoli, wysokie na półtora metra trzeba zostało rozładowane na podjeździe w domu starszej kobiety ale to jest wiesz, bo to jest, ja myślę, że to jest bardziej takie socjalne zagranie bo oni wiedzą, że ona mieszka sama, ona, oni wiedzą, że ona nie ma siły sama tego zrobić, oni chcą, żeby ona wyszła, wiesz, do sąsiadów, żeby ktoś przyszedł jej pomóc, może w tym momencie ktoś pozna się z jakimś synem takim dawno zapomnianym i ten syn się pobierze z kimś w tej okolicy i zamieszka tutaj, może chcą w ten sposób rozruszać ok okolicę. Tak właśnie myślałem, że robią taki, że to, że to jest taki zabieg socjo, socjotechniczny. Tak. Bo w takim... Ale zajebiste, bo to są zdjęcia i oni wyjebali jej to centralnie na podjeździe, zawalają cały podjazd takimi wielkimi kłodami. I ta kłoda ma więcej Mnie niż półtora metra, to. jedna z nich ma więcej, bo ona jest przynajmniej tak długa, jak ten koleś, Ona nie jest... stoi. No, one, są, one są grube niektóre na półtora metra, one są długie, one są długie na sześć. Ścięli drzewo i przywieźli jej to drzewo. Generalnie. Gdyby mogli, <laughs> to by przywieźli całe. <laughs> Gdyby mogli, to by posadzili jej te drzewo tutaj. Tak, w środku tego. Nie podewajaję. Stary, ale najlepsze jest to, że pani Stefania to jest całkiem niezły leniuszek, bo ona nie chce tego. Nie ona chcę. jest, wiesz, leniuszek. No ja uważam, że, wiesz, opierdala. Ja mogłaby wziąć, wiesz, w wolnym czasie, wiesz, rano wstać, zamiast, wiesz, rano dynastię oglądać, czy modę na sukces, to by wzięła sobie, wiesz, pół siekierkę, porąbała sobie drewno i by było happy. Minę po porąbaniu tego, takiego drewna. Ja, szczerze ci powiem, to, to nie jest chyba nawet drewno, które można pociąć siekierą. Bo jak? Ja też myślę, że nie, one są z, za grube. To wiesz co, możesz zrobić od... siekierą z tym drewnem? Możesz czółno z tego wy, wyrzeźbić. <głos> Wyobrażasz sobie, że masz czółno na osiedlu, ludzie przychodzą i ten. Ale pani Stefania, gdyby miała żyłkę, tak naprawdę jest straszna, bo ona zwróciła to kazała zabrać im to drewno. Tak. E, wiesz, e, Przywieźć sobie lepsze. Wszyscy na dole, w ogóle w news, w komentarzach, mówią, że pani Stefania będzie na tym strasznie stratna. Więc tak naprawdę, jakby pani smykałka miała, pani Stefania miała żyłkę do interesów, no to by... Eee, wiesz, wyrzuciła to drewno na Allegro, ludzie by kupili, ja by sobie za to kupiła, nie wiem, no, lepszy dom. Lepiej, mogłaby wyrzeźbić post... 9 czułen, sprzedać je na Allegro i wiesz, rozpocząć taką firmę praktycznie. No, mogłaby sprzedać jedno, kupić większy piec, już by miała czym palić. No. <laughs> nie, ale cieszę się, że dostała, nie? Że dostała coś tam, to się później rozwiązało, chyba nawet burmistrz inter interweniował i zebrali jej to drewno. Rząd, ja sobie żałuję, że nie zabrać. Przy... Miałeś kiedyś taką sytuację, bo sobie wyobrażam to z drugiego punktu widzenia, nie ze strony Pani Stefanie, tylko z tych ludzi, którzy to to przywieźli, że dla nich to było całkiem okej. Okay. I wyobrażam sobie, że to są tacy kolesie, wiesz, jak studenci, czy jak pracownicy, którzy mają deadline konkretnie. Mówi, ej, mamy w planie dzisiaj Pani Stefani przywieźć to drewno, ale nie zdążymy go pociąć. Mówi, ej, wrzuć jej takie, może się nie kapnie może przejść. No. Jak na przykład taka, taki tips dla wszystkich studiujących albo takich, którzy mają deadline, gdzie muszą przez internet wysłać jakiś plik. Jeśli musicie wysłać przez internet jakiś plik, to weźcie mp3, zmieńcie rozszerzenie na pdf i wyślijcie komuś przez maila. No. On wtedy powie E, ojejku, nie działa, wy powiecie, o mój Boże, niemożliwe, właśnie wysyłam panu kopię, ale jest to dzień później, kiedy już mieliście czas zrobić coś pod deadline'ie. Ja mam jeszcze jedną teorię. To mogli być też graficy, bo grafik, e, ty wiesz, że cokolwiek wyślesz, to będzie nie tak. Będziesz musiał coś w tym poprawić i coś zmienić. Więc najczęściej wysyłasz wersję, która nie jest skończona do końca, no bo bez sensu, żebyś jebał się 4 godziny, które potem pójdą do śmieci. Więc oni przywieźli to drzewo niepocięte, wiedzieli, że będą poprawki i że oni wrócą to zrobić później jeszcze raz. Może liczyli na napiwek od tego, panie Stefanie. Może chcieli pociąć na miejscu i liczyli na napiwek, nie było napiwku, więc stwierdzili, że pierdolą. Oni... To ona też pani Stefania mogłaby zaoferować na piwek, chociaż powiedzieć, słuchajcie, jak mi potniecie dwa, to trzecie jest wasze. No... Ty, a może ona prosiła Gina i powiedziała, po prostu chciałabym dużo drewna i Jean, wiesz, zrealizował, ale nigdy nie wiesz, co to dostaniesz. To po angielsku brzmi o wiele lepiej. Dla like a lot of wood. No... Wood jako analogię do wzwodu męskiego, nie? I tak. sobie, że pani Stefania, taka staruszka, myśli sobie, że już wiesz, jej e, mąż umarł na przykład i pani Stefania ma takie smaki, więc napisała, że I would like some wood, no i dostała. Od polskiego gina. Tak, Miejski środek Pomocy Społecznej, także wiesz. Teraz tak, jedziemy dalej i tutaj... E, idziemy dalej. Słuchaj stary, znalazłem no. fajną rzecz, mianowicie e, jest to sprawa iście... E, jak się mówi po polsku? Monarchowa, monarchiczna? Royal. E, królewska, królewska, tak. królewska sprawa, Królewski temat. Królewski temat, e, Klasa. albowiem książę William mhm. chciałby mieć PS4, ale nie może. Ze ponoć zebrania mu żona. To tak, tylko że widzisz, ty napisałeś, żeby sprawdzić inne źródło, ja sprawdziłem inne źródło, inne źródło mówi nie do końca, coś takiego. Dada, da, dawaj. Bo twoje informacje były z gry nie? Tak, znalazłem tam coś takiego. A ja tutaj znalazłem na stronie, która nazywa się I, czyli E z wykrzyknikiem. E gdzie zapytano go, czy zamierza, zamierza sobie kupić PlayStation 4, a on mówi, że chciałby, ale nie jest pewny, jak jego żona by, się, by zareagowała na to. To znaczy, że on tak naprawdę, on jest pantoflarzem, bo on nawet nie zapytał. To zna Znaczy, to że boi. nie znają się tak dobrze i nie powinni nigdy brać ślubu. No nie znają się tak dobrze. Poza tym, co to jest za małżeństwo, gdzie Twoja żona nie chce, żebyś miał PS4, więc nie kupujesz PS4. Ja sobie wyobrażam, dwie rzeczy mi się z tym skojarzyły. Po pierwsze, wyobrażam sobie, że kupują to PS4, kupują sobie, wiesz, PS4 razem z tymi wszystkimi dodatkami i na przykład jest święta, się zbliżają, a święta spotyka się cała rodzina i masz królową Elżbietę, która, wiesz, na PSW wali w grę jakąś kung fu rider i wali kopy nad głową wszystkich i wszyscy się dobrze bawią i jest, wiesz, wczetna zabawa. Kate to jest taka, wiesz, taka podkurwiona, bo ona ma akurat nową sukienkę i nikt nie zauważył, bo wszyscy grają. <grystanie> to też jest taka, wiesz, łakomczuszka, bo sobie, sobie kupiła sukienkę, ale mu nie kupiła PS4. No ale, żeby usprawiedliwić księcia Williama, prawdopodobnie nie będzie miał czasu grać, tak? No bo e, bycie karmionym i dbanym o zabiera jest zbyt czasochłonne. Ta, tak myślałem przez chwilę. Chciałem coś takiego powiedzieć, ale... Jak się zastanowisz, to praktycznie jego jeżdżenie po świecie i pokazywanie twarzy w różnych miejscach to jest full-time job. On musi, wiesz, cały czas być w podróży, cały czas gdzieś pokazać twarz. Ciężka sprawa być monarchą. Co ciekawe, Sony odpowiedziało, że jeśli tak bardzo, że tak bardzo się obawia żony, to ono może ci haczem dostarczyć. <głos> Jeden egzemplarz za free. Tak jak, jak zamawiasz... jak zamawiasz um, z sex shopu, jakiś... wysyłkowo to zawsze możesz zaznaczyć, żeby to było... żeby to było opisane jako coś innego, nie? Żeby nie było ci wstyd odebrać na poczcie. To tutaj... Wyobrażasz sobie, że Sony przysyła mu PS4 z napisem na przykład... Paczka dildo. E, dildo. <głos> no. I mów PS4. <głos> to jest nie PS4. <laughs> Spryciarze z Sony. I Kate pyta go, co to jest, a on mówi, I'm doing my research. <laughs> what is that? That is not a PS4. Oh, that's alright then. <laughs> Nie, pięknie. Bardzo mi się podoba idea. Także ja trzymam kciuki, żeby książę William mógł chociażby sobie zagrać w The Last of Us. Trzymaj Wtedy mnie... Nie wiem, bo on by mógł też być powoli Last of Us, jeśli chodzi o, wiesz, jakby się okazało, że jest bezpłodny na przykład. Ale chyba niestety mieli dziecko niedawno, więc... No już mieli. Ale wiesz, no generalnie ro rojalistów, znaczy monarchów jest coraz mniej na świecie, nie? Więc muszą się ten... trzymać. Szwecja ma też chyba króla. Tak? No. Sweden? Jest dużo, jest dużo monarchów. My, myślisz, że jest klub, mo klub monarchów? Może być. Wyobraź sobie, wyobraź sobie klub i mają takie tajne przywitanie. Ej, Jak klub czarnych. Naprawdę Szwecja ma króla. Karl. Karl. E, czekaj, nie wiem, czy też łaciny. Nie łaciny, tylko rzymskich. 16. E, Karol XVI e, gustaw. Szwecji. Nie dość, że łacina to jest po rzymsku. Rządzi od 1973 roku. Zastąpił swojego... swojego... swojego dziadka Gustawa VI Adolfa, który miał bardzo mało popularne imię, kiedy rządził. Ale fajnie, wiesz, no, Wyobraź sobie, jak yy, przychodzą... przychodzi koleś na spotkanie jakieś, hmm. jest zapowiedziane, że jest y, konferencja z Adolfem, przychodzi, a tam siedzą sami naziści, bo spodziewali się kogoś innego i mówię, ty, a Jeśli monarchowie mają, mają dowcipy o proletariacie, które nie mogą opowiedzieć nikomu, dopóki nie spotkają innego monarchy i nie mogą się doczekać, aż spotkają się z Karolem. O ja! A sobie wyobraź sobie, że oni dzwonią. Zają telefonem, i mówią: William! Mam dowcipy o plepsze. I plebejusza. Ilu plebejuszy potrzeba, żeby wkręcić żarówkę? Ile flebejuszy potrzeba, żeby opłacić służbę zdrowia? Całkowicie mnie to nie obchodzi. To teraz coś zupełnie innej beczki. To będzie bardzo krótki temat. Chciałem w zasadzie tylko powiedzieć o tym, bo nie ma w tym za dużo śmiesznych rzeczy. Po 30 latach, po ostatnim występie na scenie, grupa Monty Python da występ w Greenwich w Londynie. Oczywiście to będzie kilka występów, ale najpierw... Zostały wystawione bilety na pierwszy występ. Ile zgadywałbyś, gdybyś nie wiedział z tego, co tu jest napisane? W jak w szybkim czasie rozeszły się bilety? No ja bym zgadywał, że w pierwszym dniu, nie? Już tak. się rozeszły. Tak, 44,5 sekundy, dokładnie. E, oczywiście, kiedy pierwsza seria biletów została wykupiona, weszły kolejne występy, ich będzie kilka a bilety na pierwszy występ pojawiły się na tamtejszych Allegro za 3000 funtów za sztukę. Także Monty Python powraca. Eee, czytałem fajne, w, w miejscu, gdzie było to ogłoszone, były, były fragmenty wywiadu, na przykład z... Jak się nazywa ten koleś główny, Cleese? John z Johnem Cleese'em, gdzie pytano, jakie wystawią e, skecze. Oni mówi, że oczywiście będą klasyki, ale niektórych nie będzie, ponieważ nie są w stanie ich zrobić. Na przykład nie będzie Ministerstwa Śmiesznych Kroków, ponieważ e, Cleese mówi, że ma sztuczne kolano i sztuczne, i sztuczne biodra, więc nie jest w stanie chodzić. Powiedzieli też coś takiego z tego, co ja tutaj znalazłem. E... Czekaj, to twój link był? Bo ja też przeszukałem drugi link, żeby znalazłem tutaj drugi link. Żeby dowiedzieć się, hmm? ile kosztowały bilety faktycznie. Ile byłbyś w stanie dać za pójście na Monty Python? Bleh. Bleh. 300 złotych, powiedzmy, dałbym za występ Monty Pythonów. No to stary, najtańsze bilety były już za 30 funtów. Ekstra. Stary, to jest niesamowita cena. Najdroższe były za 500 oczywiście, nie? No tak, ale to nie możesz dać absurdalnej ceny, bo ludzie będą się śmiali z ciebie. No nie do końca, nie? Szczerze powiedziawszy, skoro się tak szybko rozeszły, to znaczy, że mogli zrobić z tego coś, wiesz, lepszego, nie? Z tego się zrobi wydarzenie bardzo. Yy, bardzo fajne. Myślę, że mogliby spokojnie dać więcej i zrobić z tego jakiś projekt, nie? Chociaż z drugiej strony może im nie zależy po prostu nad kasie. Chyba im nie też zależy nie na kasie. Za, chyba też nie możesz się cenić Chyba też nie możesz wszystko. nie. No, no nie. Ale podoba mi się Ale to. też nie, nie chcesz gra grać to, wyłącznie no. dla ludzi, którzy są aktorami, nie? A kto, kto był wydał? By <głos> <głos> to... <głos> nie możesz też grać dla księcia Williama, bo on gra na PS4. <głos> <głos> no, on nie spojrzy na nich i powie, gdzie się podpina pada? Gdzie <głos> <głos> podpina się pada, żeby sterować tym człowiekiem, bo chciałby żeby robił śmieszne kroki. <głos> mhm. Powiedzieli też coś takiego, że... Y Expect a little comedy, a lot of pathos, some music and a tiny bit of ancient sex. O, dobrze. No, dobrze. Chyba jeśli... nie są tak starzy, żeby mówić o swoim o swoim seksie jako ancient. No nie są dla nas tak starzy, ale jeśli wyobrazisz sobie kogoś, kto teraz ma na przykład 15 lat, to w tym momencie oni są już dosyć antyczni. Jak ma tu zalemowie. Myślisz, że zaproszą swoją żonę na scenę? Pewnie tak, no. <laughs> no, spoko. Jedziemy dalej. Tutaj co napisałeś coś, co zmusiło mnie do obejrzenia ostatnich odcinków Family Guy'a. Ostatnie odcinki Family Guy'a strasznie słabną. Są strasznie słabe i jest to dosyć ciężkie. No i zrobili jak dla mnie ryzykowną bardzo rzecz, bo w ostatnim odcinku zabili ee, Briana, tak? Tak, zabili go. Znaczy pojawił się, w jednym odcinku go zabili i pojawił się inny pies. Jest, jest to trochę smutne, bo ze wszystkich postaci w Family Gaju, Brian jest chyba moim był moją ulubioną postacią, jakbym miał wskazać. Tak. Znaczy, no, Nie licząc no... Petera, który jest oczywiście środkiem tego wszystkiego, jest źródłem bardzo dużo fajnych, absurdalnych rzeczy. No nie, Brian był naprawdę spoko, ale tak naprawdę mnie to nie, nie obeszło mnie to aż tak negatywnie. Stwierdziłem, że jestem ciekaw, co zrobią, co wymyślą fajnego. Znaczy, wiesz, z jednej strony, znaczy pojawiły się zaraz różne opinie. Ktoś stwierdził, że Seth MacFarlane chce kończyć Familii Gaia, bo już są to bursztarda po obiedzie, nie? Już są, są zimne, odżywane kluchy i fajnie by było, gdy chce w ten sposób to zakończyć. I... Tylko szkoda, że nie mogą zakończyć, wiesz, kiedyś jest fajnie, nie? No tak, ale Było co fajnie, to jest za koniec? Zostawmy to dalej. Co, zakończenie no nie, no dlatego, że, że postać umarła? To bez sensu. Nawet nie umarła nie, w, zakończenie... w żadny sposób. Nie, chcę zakończyć serię, więc stopniowo obniża poziom po stopniowo prostu. Stopniowo zabija postacie. Wiesz, to jest tak, jak chcesz się rozstać z dziewczyną i nie rozstajesz się z nią, tylko najpierw jesteś chujem przez jakiś czas po to, żeby tak bardzo nie tęskniła. Ale ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Tutaj pojawiła się taka strona, e, Brian's Announcement, e, na której było powiedziane, że za ileś tam dni, ileś tam godzin pojawi się e, ogłoszenie Briana. Ja myślałem, że jest to od, od twórców, że twórcy chcą ogłosić na przykład off Spin albo film o Brianie, nie? <głos> albo jego przygody w niebie, albo cokolwiek. Coś takiego, co to będzie przecież, ciekawe. To by, ale to by było słabe. Mogłoby być. Ale i słuchaj, ale okazało się, że nie, że jest to zorganizowane przez, przez e, agencję marketingową, która zajmuje się viralem. Przygotowana taka petycja do twórców Family Guya, która wygląda bardzo mocno jak inicjatywa w, zrobiona przez Foxa samego, wiesz, przez producentów Family Guya, żeby trochę zrobić głośno o serialu. I tak mnie to jakoś nie interesuje zupełnie, żeby brać w tym udział. Znaczy, w... szczerze, ja uważam, że śmierć Briana to jest i tak do... najlepsze, co mogli zrobić, tak? Bo być może to, być może to rozrusza. Na pewno mogło... czego nie mogą zrobić, to nie mogą go przywrócić. To no, nie by, mogą no, go to by... No po prostu nie mogą, to by jest strasznie zła decyzja. Podjęli się czegoś, powinni się tego trzymać i tyle. Mm -hmm. Tak uważam. No, ja też tak myślę, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć co wymyślą. Bo muszą coś z tym serialem zrobić. Znaczy, wiesz, ja też nie uważam, żeby on był aż tak tragiczny. Nie jest tak dobry, jak był. Ale wiesz, no, śmieje się czasem przy nim, nie? Za to powiem ci, że no... American Dead trzyma poziom za to niesamowicie. Ten serial. Ja jest w ogóle wlasa. nie oglądam. Jeśli Nawet kiedyś nie będziesz, jeśli będziesz się zdarzyć zdarzycie być zjaranym, to, to jest najlepsza decyzja, jaką możesz podjąć w tym momencie, to American Dead. <słyska> <słyska> American Dead to też byłby dobry o zombie serial. E, tak. <słyska> Byliby bardzo, to byłyby bardzo wolne zombie, bardzo grube zombie. <grystanie> Jadłoby, jadł mózgu jadł <grystanie> mózgów, grał, jadł by, nie wiem co, mięso. Lasagne. <grystanie> Dobra. No to także podsumowując, no, Brianie, nie będziemy za tobą tęsknić za bardzo, niech twoja śmierć... Wskrzesi ten serial. Jesteś męczennikiem, który umiera na oczach. Jesteś milion, bo za miliony kochacie, cierpiszka cierpisz kotru. jest. <grym> czy wiesz, co, co, co, co musisz zrobić, jeśli jesteś martwy? No, na pewno nie składać petycji do fanów o wskrzeszenie. <grym> no. <grym> nie, bo jest takie jest taki <grym> wydarzenie e, od, u nas, w Polsce. E, człowiek w Wrocławiu albo niedaleko Wrocławia. E, facet... Facet, który nazywa się Eugeniusz Borkowski, ma 38 lat. Generalnie wygląda, z tego co o nim wyczytałem tutaj, to jest dosyć takim, takim wiesz, człowiekiem przez życie Renasansu. doświadczonym. Człowiekiem w renesansie. Skłócony z rodziną. Z, niejed z niejednego pieca chlebia. chlebiedł. Powiedzmy tak, jego sytuacja jest trudna do powtórzenia, bo to jest koleś, który najwyraźniej ma tak mało znajomych, jest tak skłócony z rodziną, że nikogo nie obchodziło, gdzie on się znajduje, kiedy na miesiąc pojechał do Ośrodka Leczenia Uzależnień i rodzina powiedziała, koleś, że on nie żyje. To jest taki kolej, że jak umarł, to ludzie na fejsie kliknęli lubię to. Tak. Co? Nie? Nie, oczywiście, wiesz, no nie chcemy, nie chcemy się z niego nabijać, myśmy się tak naprawdę z sytuacji, nie? No bo e, było tak, Zna znaleziono, znaleziono martwego włóczęgę, bezdomnego, którego rodzina, rodzina właśnie pana Eugeniusza rozpoznała jako jego, ponieważ gdzieś tam na plecach było znamie, które było podobne. Więc pochowano tego, tego włóczęgo jako pana Eugeniusza i kiedy pan Eugeniusz wrócił po miesiącu do miasta, to okazało się, że nie żyje, nie? Najbardziej ciekawe jest to, że wiesz, no bierzesz pierwszą osobę z ulicy i mówisz, tak, tak, to on. To musisz całkiem mocno nie znać swojego, swojego Eugeniusza, czy to jest twój brat, czy ktokolwiek, tak, a druga rzecz tutaj, to mogą jeszcze być inne podstawy bo yy, z tego co on powiedział później to znaczy, że chowając go on stracił prawa do spadku po rodzicach. Tak, w ogóle stracił wszystko, nie ma już, on nie istnieje praktycznie jeśli, jeśli on teraz by kogoś zamordował, prawdopodobnie nie mógłby zostać skazany jako on sam to by, <śmiech> morderstwo nie, nie wydarzyłoby się, on teraz toczy, w... jeśli by, jak, to, jeśli by kradł, no no. No właśnie. Wyobraź sobie, jest policja w sklepie, on wchodzi i zabiera rzeczy i Karsier mówi, proszę go łapać, a oni mówią, kogo? Gdzie? Oni są w systemie i nie widzą go, bo on nie istnieje. <grym> to by było piękne, on by był jak takim, wiesz, w osobnym wymiarze. I policjanci robią... Ale formalnie? No. Jest to mega ciekawa rzecz, no bo on... Nie dość, że mówisz, że on nie istnieje prawnie, nie może zostać skazany, to nawet jeśli kiedyś mu przyznają te prawa do życia, tak? Mm -hmm. To prawo nie działa wstecz. Więc nie może żyć wtedy, więc nie mogą go skazać wtedy. Nawet za coś, co zrobi teraz. Tak. Jest nie powiem... mogli go skazać. Cytując tutaj e, kobietę z wydziału przyjęć interesantów z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, nie ma on żadnych zdolności prawnych, bo takie ma człowiek od chwili narodzin do śmierci. E, to znaczy, że on teraz próbuje... Um, nie, no wiesz, nie, to nie jest tak, że próbuje udowodnić, że żyje, bo wiadomo, że żyje, nie? Ale musi zmusić sąd, żeby uznał go za żywego, nie? Wiem. I z tego... Wydaje mi się, że czytałem kiedyś artykuł o takim wydarzeniu w innym kraju, gdzie facetowi nie sąd nie uznał go za żywego. Nie wiem, jak to się skończyło. Zastrzelili Wiedział, go. Je. Jesteś... <laughs> Jesteś piaskiem w trybikach. Widzisz państwo jest jak wielka maszyna i maszyna działa, jeśli wszystkie trybiki się obracają i proszę nie pozwól mi cię zatrzymywać <śmiech> tak piękne dostanie posadę Także... naczelnika poczty tak, odwołujemy się do czasów oczywiście, kiedy świat dysku był dobry tak, był bardzo dobry tak, no ale sytuacja jest masakryczna, także jeśli, jeśli ja kiedyś zniknę na miesiąc, to... Czekaj, Co mogli... po czym można by mnie rozpoznać? Pod ciebie po niczym, ty w ogóle nie wychodzisz do ludzi. <laughs> Nikt by nawet nie zauważył, że nie żyje, ale załóżmy, że ktoś znajduje moje... <laughs> wiesz, ja, wiesz, po czym ja bym poznał, że nie żyjesz? Byś po roku bym stwierdził, że hmm, może, już te, o, może już wystarczająco długo nie update'ujesz strony. <laughs> No, to prawda. No ostatni raz wychodziłem rok temu z domu może, ale wiesz, Monika przynosi mi jedzenie, mam kibel, mam kota, także rozmawiam z kimś, kiedy, kiedy nie mam Moniki. To jest, jest spoko, mam taką jaskinię tutaj. No, wychodzisz do, do zewnątrz i jak ci ludzie pytają, jak żyjesz, to mówisz, widziałem świat. Widziałem. Dupy nie urywa. <laughs> no. I tiełem my own once, it was an overrated experience. <laughs> Nie, ale wiesz, jeśli, jeśli bym umarł i załóżmy dostajesz telefon Dzień dobry, czy pan Żarkowski tutaj znaleźliśmy włóczęgę, który jest martwy i zastanawialiśmy się czy to może nie Konrad Okoński, czy mógłby pan zobaczyć, czy to on i byłby ktoś, kto załóżmy mamy metr 50 i wielką brodę <laughs> jest, słuchaj, odwołując się do yy... Do, znowu do braczeta. Babcia Wetterwax, jakby chodziła chodzić poza ciałem, to zostawiała sobie taką tabliczkę I ain't dead. yet. Tak, że nie jest martwa. Więc, martwa. więc może czymś coś takiego powinieneś pisać na drzwiach po prostu codziennie. No tak, ale jeśli umrę i to zostanie na drzwiach, to co, nikt, nikt... nie. No to... Ludzie jak uznają, mi... że jestem nieśmiertelny tylko śpie bardzo mocno. <laughs> Od tysiąca lat ten człowiek śpi. Jego ciało I trochę ludzkości. Tak, to... Trochę śmierdzi. Trochę śmierdzi. O rany. Dobijamy do godziny. Musimy skończyć newsy. Eee, zostało nam no to. tylko jedno. Co ty chciałeś powiedzieć o tym teledysku w ogóle? Nic, chciałem zwrócić uwagę. Eee, dwie rzeczy mamy. Nie, mamy jedną. 24 godziny teledysk. Jeśli kojarzysz takie rzeczy, które się puszcza, kiedy się jest pijanym na imprezie i już nikomu się nic nie chce, puszcza się takie 10 główki na którym Gandalf na przykład macha głową, Nie. No, to trochę w duchu, bardzo lubię. W duchu czegoś takiego farel, to jest taki piosenkarz, nakręcił 24 godziny teledysk. Jest tam 24 godziny wideo, gdzie ludzie tańczą do jego teledysku, do jego, do jego piosenki i strona działa w ten sposób, 24hoursofhappy.com strona działa w ten sposób, że wykrywa twój zegar systemowy i puszcza ci o tej samej porze, w której ty żyjesz, odbywający się teledysk możesz sobie jeździć zegarem, ustawiać inną godzinę i widzisz um, widzisz ten teledysk odrywający się w innej godzinie, tylko jedyna główniana gó rzecz jest taka, że teledysk nie jest fajnie zapętlony, nie? czyli się kończy w pewnym momencie i zaczyna się od nowa, ale i tak projekt jest naprawdę spoko, zastanawiam się co można innego zrobić w ten sposób. Na przykład nagrać piosenkę 24-godzinną, a nie zapętlać swoją. Mógłbyś na przykład nagrać mnie, jak przez minutę siedzę przy komputerze i rysuję coś, zapętliś ten filmik na 24 godziny i jeździłbyś po nim po prostu i zawsze byłoby to samo. Ale, czyli jak w życiu. Ale z drugiej strony wchodząc do ciebie, do... Wiesz, ludzie weszliby do ciebie, powiedzieli hej, czy Konrad żyje? A tam byłby zawędlony gif Mówili, no żyje. No, wszystko w porządku. A ja już wiesz, dawno okradłem banki jestem na Teneryfie. rie. O... Dobra, no. dobrześmy do końca newsów. Super. To się dzieje Ale na świecie. Teraz oczekiwana przeze mnie rozkmina. Wydaje mi się, że miałeś świetny, świetny pomysł. Powiedz trochę o tym. Tak. Zwróciło moją uwagę jedna rzecz ostatnio. Um... Słuchałem rozmowy o, o nowych Pokemonach i między innymi rozmawiali tam ludzie o rozmnażaniu Pokemonów, co w świecie Pokemonów działa tak, że bierzesz dwa Pokemony, oddajesz je do takiego daycare Center, takiego hotelu dla Pokemonów, gdzie one razem sobie siedzą w jednej zagrodzie i po jakimś czasie odbierasz jajko z tych Pokemonów i te Pokemony z powrotem. Z tym, że czas... Te Pokemony mają jakąś płeć różną, czy coś takiego? Tak, mają, mają. Okay. E, I czas... Dobra, to jest inny temat. Czas jest mierzony poprzez ilość zrobionych kroków. Jeżeli użyjesz specyfiku zwanego Repel, który odstrasza Pokemony, jeśli nie chcesz z żadnym walczyć, to on również kończy się po określonej ilości zrobionych kroków, co daje jedyny logiczny wniosek, że w świecie Pokemonów czas mija, jeśli postać chodzi. Oczywiście są od tego wyjątki. Są wyjątki od tego, bo, bo są takie sceny, gdzie, wiadomo, jest jakaś cut gdzie twoja postać stoi, nie możesz nic zrobić i wtedy widzisz, jak coś się dzieje, nie? Ale generalnie czas mija w momencie, jeżeli twoja postać chodzi. Zastanawiam się, co to oznacza, wiesz, dla innych obywateli świata pokémonów, bo, bo... załóżmy, że, <głosy> że... jesteś mamą, matką, nie? I twoje dziecko mówi, mamo, czy możesz podać mi grzankę, nie? A ty mówisz... Za chwilę muszę poczekać, aż, aż, aż bohater ruszy dupę do PokeCenter, żebym mogła Ci jej jebaną grzankę. <laughs> Za chwilę, bo y, gracz teraz poszedł do szkoły i na przykład nie gra na pokémonach. No, siedzi, siedzi na... <laughs> w ten sposób w ogóle. Sobie wyobraź lepszy motyw, no. że to znaczy, że na przykład, czy, wszystko, czy czas płynie tylko wtedy, czy postacie mogą ruszać się tylko wtedy? Nie, czas płynie no tylko bo wtedy. jeżeli... To znaczy, no to że jest... jeśli bohater Pokemonów idzie do teatru i siada, to to jest straszna strata czasu, bo <laughs> nic się nie dzieje. <laughs> nie, ale wyobraź sobie taką sytuację, no bo jeżeli czas płynie, no. to inne postacie tego nie widzą, nie czują nawet, bo wtedy czas płynie i równie dobrze w naszym świecie mogłoby tak być, tak? Mhm. Że sobie, jak coś się rusza, to czas płynie. A wyobraź sobie osobną sytuację, że czas płynie, dla ludzi wszystko inne działa normalnie, czyli przedmioty nie płynie dla, płynie dla nich czas normalnie, ale hmm. ludzie starzeją się tylko wtedy, kiedy e, no, postać się rusza. Więc kiedy postać staje, to rzucona piłka na przykład się teleportuje, bo w czasie, <grym> kiedy stoisz, ona leci. Kiedy się ruszysz znowu, to ta piłka jest już w innym miejscu. Stary, mam jeszcze lepsze wytłumaczenie. I to tłumaczy, dlaczego możesz oglądać scenki. Świat... No dawaj, no Świat... faktycznie. Bo Świat wcale... Są... Świat wcale nie staje, kiedy ty stoisz. Świat się porusza dalej, wszystko działa dalej. Ludzie mogą żyć swoje życia, rozmawiać i tak dalej, ale czas nie płynie. To znaczy, że ludzie się nie starzeją. Um, I generalnie główny bohater byłby wtedy super złoczyńcą, no bo sprawia, że ludzie się starzeją i umierają. <grystanie> bo czas mija tylko wtedy, k kiedy chodzisz. Patrząc na to, to Superman jest mega złoczyńcą. Bo najlepszy sposób na jego wykorzystanie, jego supermocy, zamiast walka ze złem i rozpierdalanie miasta, to by było zapchnąć go, wiesz, w elektrowni, żeby kręcił się, biegał dookoła i robił prąd. To jest z jakiegoś komiksu, to jest z tego komiksu... Ty mi to mówiłeś, no? Aha, ja ci to opowiadałem. To było w komiksie, tym takim co jest, takim naukowym, co jest rysowany tak, tak szybko. Nie, nie XKCD, XKCD. Nie, ten kolorowy taki something. Nieważne. Ach, nie pamiętam teraz. I faktycznie, w komiks opowiadał o tym, że Superman byłby najbardziej opłacalny, gdyby zamknąć go w elektrowni i robiłby darmowy prąd dla całego świata. Saturday Morning Breakfast Tak. Ale w momencie, kiedy świat wyewoluowałby na tyle, żeby nie potrzebować już tej energii, to Superman nie dostałby żadnej pracy, ponieważ jego jedyną umiejętnością jest kręcenie korbą przez tysiąc lat. Mówię, <grym> <grym> potrzebujemy kogoś z większym doświadczeniem. <grym> no. <grym> Ale wiesz, ten rozkmina na temat Pokémonów, poza tym, że sama jest niezłym odkryciem, zacz, każe ci się zastanowić nad innymi grami, bo już nie zagłębiając znaczy, się w to, że gra jest tworem wracając Jeszcze wracają, jest jedząc przy tym, przy... takie coś też było w Brejdzie, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, ale zrobię trochę w na innych taki świat, w którym czas płynął do przodu, jeśli szedłeś w prawo i do tyłu, kiedy szedłeś w lewo. No. Więc... Byłeś na planszy? Była jakaś chwila czasu. Widzę już, widzę już, jak idziesz ulicą, widzisz jak dziewczyna wkłada banana do ust i ta, stajesz i zaczynasz cofać się i chodzić do tego, żeby wyglądało jakby robiła loda. <śpiewanie> Najbardziej niedojrzała wszechmocna istota we wszechświecie. <śpiewanie> no zabawa z czasem. Tak, podejrzewam, że wam, że Bóg dał tobie supermoce właśnie z tego powodu. Bo jest niedojrzały <śpiewanie> sam. <gry> lubię, lubię, bardzo gry, które opierają się na, na fizyce, albo na fizyce fizycznej, albo na fizyce właśnie czasu, albo coś takiego. Są bardzo, są zawsze najlepsze gry, bo mają najwięcej możliwości, jeśli chodzi o rozgrywkę, nie? ale No przede wszystkim rozgrywka nie ogranicza się do nie ogranicza się do tego. Zwykle jest to jakieś połączenie logiki, żeby dobrze się bawić. Nie tylko trzeba nauczyć się jakby operować postacią, ale też musisz się nauczyć operować światem, nie? Mm -hmm. I jeśli chodzi o... Mieliśmy taką rozkminę, że w innych grach tak naprawdę wszyscy, no, zaskryptowane postacie czekają, aż wejdziesz do magazynu, żeby odegrać jakąś rozmowę, ale teraz przypomina mi się taki serial, stary serial nazywał się Reboot który działo się wewnątrz komputera. Kojarze. I tam w ogóle działało to... Był to w... animowany serial taki. Taki pół. animowany w 3D. Mhm. I tam w ogóle działało to w ten sposób, że postacie sobie żyły wewnątrz komputera i spełniały jakieś role, na przykład dziewczyna nazywała się Dot Matrix i ona była, nie wiem, czy była kropką, czy coś jeszcze innego, ale mhm. wszystkie postacie, jeżeli segment, który nazywał się grą komputerową, spadał na część miasta, to wszystkie postacie w tym mieście, które mieszkały, musiały odgrywać rolę w grze komputerowej. Także no, a, nie potem, nie a potem zrobili bardzo oryginalny film, który się nazywał Ralph Demolka i powiedzieli: Faktycznie jesteśmy pierwszymi, którzy wymyślili postacie z gry komputerowych. A Ralph Demolka był super. <laughs> był super bardzo, ale pomysł już był dawno w rebootie. No, był, był. No, także w sumie tyle rozkwiny, nie mam pomysłów więcej. Chyba, że ty masz jakieś spojrzenie. No, jeśli, jeśli chodzi, chodzi to... o to, no, rozkwina jest taka, że faktycznie są NPC, którzy czekają, wiesz, czekają masz coś. Czekaj, aż coś zrobić. W większości gier na przykład jest e, w starszych przynajmniej, kiedy jeszcze nie było możliwości wyświetlenia licznika czasu, to zwykle było tak, że jeżeli ktoś umierał, na przykład albo musiałeś dotrzeć do kogoś, żeby dać mu pomoc swoją, to pod warunkiem, że nie wszedłeś do jakiegoś pokoju, to mogło powiedzmy Final Fantasy tak było, że jeśli kogoś goniłeś, mm -hmm. to musiałeś dotrzeć do niego do jakiegoś miasta. Ale jeżeli w tym czasie poszedłeś do jaskini, walczyłeś ze smokiem, ekspowałeś i spędziłeś na przykład 10 godzin dobre gry na ee, nie wiem, szukanie jakichś przedmiotów czy czymś takim i wróciłeś tam to miejsce, to oni ciągle czekali na to. Tak. Przypomina e... mi to, że w Skyrim, kojarzysz w Skyrim, w Skyrim mm -hmm. jeśli przyszedłeś tutorial, i poszedłeś do pierwszego miasta, ale nie wszedłeś do niego, to smoki nie atakowały i mogłeś zrobić całą grę bez smoków w ogóle, atakujących miasta, żyjących w tym świecie. Nie było smoków na świecie, jeżeli nie, nie wszedłeś do tego miasta. Bo pierwszy Świetny atak smoka był... Mu, mu, musiałeś walczyć z pierwszym smokiem w konkretnym miejscu, w konkretny sposób, żeby no. smoki zaczęły atakować wszystkie miasta. Wszystkie, wszystkie miasta. Także ma to, fajne, ma to fajne konsekwencje. Ty jeszcze wspominałeś ten motyw, gdzie masz dwa rodzaje wyborów. W sensie wybór dwu, dwóch różnych możliwości, nie? No najczęściej teraz gry, tak które rozwiązują, żeby nie być nieliniowe, to robią... Masz do wyboru... Wy, no, bardzo to fajnie zrobili w tym, w tej, U, tej nowej grze... Tak, tam było coś takiego, że jedna osoba dzwoni, mówi, że potrzebuje pomocy, a masz gdzieś przeczucie, że druga osoba też cię potrzebuje w tym samym momencie i ty musisz podjąć decyzję, gdzie idziesz. No i w zależności od tego, co zrobisz, oczywiście, gdzie pójdziesz, no to jedna rzecz się stanie, drugie nie. Oczywiście jedna <grym> rzecz się stanie <grym> tam, gdzie, tam w jednej rzeczy będziesz uczestniczył, a w drugiej przyjdziesz po ptakach, nie? <grym> <grym> Tylko to też każe mi rozkminiać. Jeśli przyjmiesz właśnie, że zazwyczaj w grach e, na przykład gangsterzy czekają, aż wejdziesz do pomieszczenia, żeby zrobić powiedzieć coś bardzo ważną kwestię, to wyobrażam a sobie, że. Umrzeć? Tak, to wyobrażam sobie, że w grze, w grze Telltale masz taką sytuację, gdzie masz dwie sytuacje. W jednej ktoś ma umrzeć, a w drugiej masz przeszkodzić temu, jeżeli pójdziesz tam najpierw. I, i tamten kolej stoi, ma przyłożoną do głowy spluwę i tak rozpłyniają. Ciekawe co wybierze gracz. I ten tak myśli: no kurwa, bardzo fajnie, że muszę tu siedzieć i czekać, czy mi w głowę, czy nie. I wiesz, gracz mówi, no jednak pójdę najpierw tamty, mówi, no zajebiście, no sorry stary, nie, i strzał w głowę. Dzięki, dzięki stary. Dzięki, man. <laughs> <laughs> Mad props for you. O... Nie, rozwiązują to fajnie, chociaż pomyślałbym o czymś takim, żeby coraz bardziej ograniczyć binarny wybór, nie? w grach, pomyśleć raczej o, wy, o wyborze, który jest... Myślę, że to w nie Trójce może zostać fajnie rozwiązane. Do tej pory Wiedźmin też ograniczał się do binarnych wyborów, czyli albo jesteś z kimś, albo przeciw temu, albo komuś pomagasz, albo nie. Mm. E, a wtedy coś się dzieje, w zależności czy to mniej... Zawsze, no Wiedźmin zresztą od tego wyciągnął, nie? z tego słynie, z mniejszego zła. Nie? Tak, ale to jak chciałbyś to zmienić? Chciałbyś, żeby było więcej wyborów po prostu? Nie, generalnie Wiedźmienie na przykład robią w ten sposób. Idziesz do jakiegoś miasta, no. robisz coś tam. Jeśli cię, jeśli cię nie ma w innym, to na przykład to miasto może zostać najechane i spłonąć całkowicie. I ty przychodzisz do płonącego już miasta nie? No, w tym czasie. No Czyli podobnie jak Wolfa Among Us, masz dwie, dwie ścieżki. Jeśli pójdziesz jedną, to tracisz szansę tak, zobaczenia drugiej. Tak, podejrzewam, że jeśli można by to bardzo łatwo rozwinąć, żeby to nie, był, nie było liniowe. Czyli na przykład mieć trzy ścieżki. No tak, tylko że. Rozumiesz, że scenariuszowy szkielet gry w tym momencie to jest takie, taka siatka, nie? Takich wydarzeń, które rozbijają się na kilka różnych wyników. No jest. Mów drzewo. No to też masz możliwość, wiesz, też masz ograniczoną ilość czasu do wybuchu słońca, żeby tą grę zrobić, nie? No musisz te wszystkie nie, opcje nie zaprogramować. Mówisz, że no, a no bez przesady, no, kolesie robią grę, wiesz, tak naprawdę oprogramowanie gry nie zawiera aż tak dużo, wiesz, no jest to ciężkie, ale mają dostępny silnik, dostępne mają bardzo duże rzeczy, na pewno więcej niż graficy, którzy muszą pewne rzeczy animować od nowa, praktycznie każda gra wymaga użycia nowego, nowego jakiegoś graficznego tego i to jest chyba, tak mi się wydaje że bardzo dużo czasu zbiera właśnie grafików, animacje i tak dalej. Natomiast sama już oprogramowanie tego, no, masz pewien engine, z którego korzystasz. Mhm. Wydaje mi się, że to, co ty byś chciał, to chciałbyś nie mieć tak wyraźnej granicy między jednym wyborem a drugim. Chciałbyś mieć iluzję, że nie, nie właśnie, nie, chcesz mieć iluzję, że to nie jest tak, że ty wybierasz jedną z tych rzeczy i albo ktoś umrze, albo nie umrze, tylko chciałbyś czuć, że ten świat żyje i że twój wybór miał znaczenie, ale że to jednak... A Kurde, przy pierwszym graniu, kiedy pierwszy raz grałem w Wolf Among Us, to miałem wrażenie, że gra reaguje na moje decyzje, a nie, że po prostu idę po jednej z dwóch ścieżek. E, za drugim razem... No, za drugim razem mija to, nie? Ale to nie jest, taka jest nie. kwestia skryptowanych gier. Tak to działa po prostu, nie? Mm, ja, ja się zgadzam. Być może nie, bym nie polubił też takiej serii, nie? No, takiego, takiego rozwiązania, bo to trzeba by zagrać, żeby spróbować. Natomiast byłoby to ciekawe. Na pewno fajnie by było, gdyby... Nie tak jak w Pokemonach. Czas mijał, kiedy gdzieś dochodzisz, tak? Mhm, dochodzisz. Tylko... No, ale żeby nie mijał w oparciu o skrypty, tylko na przykład czas był, rzeczy mogą się dziać nie? w trakcie tego, czyli być może zrobić świat, który nie jest tak bardzo zależny od ciebie, ale ciągle zależy od ciebie, czyli na przykład jeśli nie jesteś w mieście, kiedy ma przyjechać smok, no to ono spłonie no. deal with it to by było ciekawe, to by było fajnie to by, to by mogło nauczyć cię bardzo mocno takiej odpowiedzialności, w sensie takie, w Tamagotchi było miało coś takiego, nie? że jak tego nie karmiłeś, to to umierało po prostu, nie? No, no tak, no niestety. <śmiech> więc wyobraź sobie taką sytuację, że y, jest jak w życiu. Masz bardzo dużo opcji, nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego, mhm. nie? więc musisz wybrać, czy związujesz się z tymi ludźmi, czy nie, czy pomagasz im, czy nie. Nie możesz W Skyrimie było tak, że mogłeś przyjść do miasta, zaliczyć miasto i iść dalej, nie? Tak. A wyobraź sobie sytuację, że jak jesteś w jednym mieście zaliczysz coś, to w drugim już coś się stało Już ciebie nie potrzebują, już nie żyją Cokolwiek, po prostu Jasne, czy to w ten sposób nie działało The Rising? Że miałeś zegar i rzeczy działy się o określonych godzinach Jeśli czegoś nie zdążyłeś zrobić, to po prostu to się działo? Było to, to było bardzo fajne rozwiązanie. Chociaż powiem ci, że było też bardzo irytujące. Mnie nie? to strasznie stresowało, niech byłem, nie mogłem grać w tą grę przez to, bo się stresowałem, życzę ale, spierdolę. Ale być może tak, ale jeżeli podejdziesz do tego, wiesz, jeżeli podejdziesz do tego bardziej e, wolno, w sensie... Że nie się jeżeli dzieje, spojrzysz na te, tak, tak, że niech, no Tak, że grać w życie i życie możesz spierdolić. Mhm. Jeżeli do tego podejdziesz w ten sposób, to nagle gra nabiera w ogóle drugiego dna, tak? Bo staje się stwierdzeniem, że wcale nie musisz zagrać perfekcyjnie, nie musisz zdobyć najlepszego przedmiotu, nie musisz iść ten. Możesz się po prostu cieszyć grą. Tak. I jest tak jak w życiu. Czasami będzie super i wtedy będziesz się cieszył, a czasami nie i musisz to zaakceptować. Jest jedna taka seria gier, wiesz o tym. Jaka? Mass Effect. To jest pierwsza seria gier, w której właściwie nigdy nie loadowałem save gameu tylko dlatego, że coś powiedziałem nie tak. Ta gra potrafiła tak zarąbiście rozegrać każdą decyzję, nawet niewłaściwą, że przestawałeś myśleć, że to jest niewłaściwa decyzja. Zaczynałeś twierdzić, że to jest po prostu twoja decyzja. To prawda, to prawda. Na końcu. No, z drugiej no, strony. Jest... Jak dla mnie Wiedźmin, nie? No. Wiedźmin miał zwykle coś takiego, że każda decyzja że tylko że tam było, każda decyzja była zła, najczęściej. Tak, no takie jest założenie świata. Ale to też było, to też było fajne. Fajnie nie było to, że robiąc coś ee, to była twoja decyzja i nikt cię nie oceniał za tą decyzję. Nikt nie mówił, że to było dobre czy złe. Po prostu to była konsekwencja twojej decyzji. Ale nikt nie mówił to była zła decyzja i wiesz, teraz będzie, teraz będzie fatalnie. nie? Po prostu tak było. Na przykład w pierwszym bo w pierwszym akcie no. mogłeś albo zabić, jak grałeś po stronie tam Jurweta, to mogłeś albo wybrać, uciekałeś z miasta, no i nagle tam główny zły w tym mieście podpalał chyba młyn, w którym były zamknięte kobiety. No i ty miałeś do wyboru elfki, nie? I miałeś do wyboru albo uratować no. te elfki, albo gonić go i się na nim zemścić. Jak zabijałeś, chciałeś go zabić, no to uciek te elfki umierały i jeszcze... Jako, że niedawno sobie włączyłem Wiedźmina, to jest straszna scena w ogóle, bo walczysz z nim, a z tyłu słyszysz krzyki tych kobiet, które się płoną, nie? A z drugiej strony, jeśli... a z drugiej strony, i wtedy jeśli pokonasz go, to pod koniec gry dowiadujesz się, że to miasto przeżyło rozkwit, tak? Bo umarł najgorszy... najgorszy męt. No, czyli... W... Z drugiej strony, jeśli... i tym słowa. wykonałeś tak naprawdę słuszną decyzję, nie? To zależy bo ten z ko bo perspektywy, ten nie z perspektywy kobiet. Żyło. A jeśli uratowałeś te kobiety, to temu kolesiowi uchodziło to na sucho, nie? bo tak. nie mogłeś go ścigać. Już... Tak. Więc uratowałeś laski, ale minusem było to, że nie dość, że temu kolesiowi uszło na sucho, to jeszcze to miasto, wiesz, przeżywało. On się sprzedawał tam i sprzedawał się chyba wojskom jakimś. Come on. <laughs> więc to było, to było też ciekawe i się fajnie brało, bo każda z tych decyzji była w sprawie, wiesz, dobra i miała swoje konsekwencje, ty musiałeś po prostu je zaakceptować no, każda była dobre i złe konsekwencje no w zasadzie Wiedźmin to jest właśnie naj najbardziej słynne w tej grze prawda, że, że właśnie wszystkie decyzje mają konsekwencje, to jest to co reklamują naj najbardziej jeśli chodzi o Wiedźminę no tylko niestety nie ma tyle tych decyzji co w Mass Effect nie? Mass Effect jednak jest bardziej liniowy no bo w ogóle, wiesz, w Wiedźminie było tak, w dwójce było tak, że jedną decyzją zmienić sobie całą grę w ogóle nie mm -hmm. no zdać ale... tego za kiedy podążałeś a w Mass Effectcie te decyzje gra była liniowa ale te decyzje faktycznie zmieniały świat nie tak i zmieniały one zmieniały czasem świat nie tyle świat co zmieniały twoich towarzyszy i to na... i to... samo to było tak zajebiście zrobione że, że dla ciebie to była ważna zmiana Dlatego no szczerze jest to jest fajne. BioWare ma w sobie coś takiego, każda seria BioWare sprawiała, że mogłeś pływać na swoich towarzyszy i mogłeś w jakiś sposób ich kształtować. O, to powiem ci, że my mamy jeszcze jedną grę BioWare do zrobienia. No? I to z polecenia naszego kolegi Filipa. E, to jest e, Kotor Online. I, bo Filip mówi, że to jest gra, w która, która ma normalnie fabułę, jest jak Kotor Trójka i możesz grać sobie, sobie samemu bez grania multi było miłe. No to Kotor faktycznie... Kotor był fajny. Kotor to był w sumie jedyna gra, w której czułem, że nie tylko ja mogę kształtować NP-ów, ale też NPC kształtują mnie. Na pewno pamiętasz była taka laska, ona była Szarym Jedi. Tak, Kreja. Kreja. I ona była świetna, bo ona mówiła, że... pokazywała ci konsekwencje wszystkich swoich akcji. Na przykład będąc E, dla kogoś... E, Jeśli komuś pomagałeś, to tak naprawdę byłeś strasznie samolubny, bo sprawiałeś, że on będzie słaby, a ty się uczysz na tych doświadczeniach, na tak. rozwiązywaniu jego problemów. Była świetne. Było świetne. Ale, ale stary, ja to w ogóle było... sobie dwójkę... Bo wiesz, że zakończono niedawno Kotor 2 Restoration Project, czyli wszystkie takie misje, które były nieskończone przez główny team, zostały przez fanów dokończone i można w nie zagrać. Także gra jest teraz bardziej kompletna, nie? Bo już sły, słynnie, już ta gra została wypuszczona, zanim została skończona. E, ja sobie tą grę zainstalowałem i przeszedłem sobie początek i powiem ci, że to, jak ta gra się zaczyna, to jest mistrzostwo świata. Po prostu super. Dwójka czy jedynka? Je, dwójka. Tak zajebiście jest wciągająca. Jedynka chyba też, ale tak dobry początek. Także naprawdę od pierwszych minut, od pierwszych sekund jesteś wciągnięty w historię, jest to świetna sprawa. Ale większość gierba ją tak ma. No. no i... Pomyśl o tym, nie? Jak się zaczynał Mass Effect, jak zaczynał się Dragon Age. No właśnie, Dragon Age to jest ta seria, którą ciągle muszę nadrobić, także to jeszcze mam przed sobą. Ja przeszedłem, ja najpierw przeszedłem chyba dwójkę, później sobie wróciłem do jedynki, żeby ją skończyć całą i byłem mega zadowolony z niej, nie? Naprawdę, choć dwójka faktycznie uprościła, to tam też było coś takiego, że miałeś faktycznie świadomość tego, że są jacyś twoi towarzysze i oni są. To jest chyba najfajniejsza rzecz w grach. No bo gracz, szczerze, sam gracz nie jest aż tak bardzo interesujący jak różne perspektywy na ten sam świat. I wtedy się dopiero, przez interakcje z, ze swoimi przyjaciół, przyjaciółmi wirtualnymi, w sensie w grze, można się bardzo dużo nauczyć i bardzo dużo, bardzo dużo perspektyw poznać. Hmm. Hmm. W sumie tyle. Się się tyle podoba, tak. Coś jeszcze mamy? No jeśli... No mamy, a propos filmów, nie a, wiem, czy chcemy o tym a, mówić. E, e, e, możemy, to znaczy mi się nie chce, bo... To nie... jest dyski Le, Dla Konrada jest też dyski temat, bo mówi, że internet kocha Iron Man 3. Ale my obydwoje wiemy, że Iron Man 3 mógł być o wiele lepszy i trochę, się, trochę był słaby. No ja trafiłem na taką, szukając newsów, trafiłem na taki tytuł Igrzyska śmierci 2, słabsze tylko od Iron Man 3. I mnie to strasznie rozbawiło, bo Iron Man 3 było dla mnie mega słabe i wyobraziłem sobie, że reklamują coś jako słabsze tylko od czegoś, co jest strasznie słabe. No tak naprawdę, wiesz, no tak naprawdę artykuł mówi o, o tym, o ilości widzów, nie? Z sprzedanych rzeczy. Nie, sprzedanych no ja, sprzedanych ona... tych. Ale, bo, to biletów, no, no ale ilość osób, które poszły na seans jednak e, mówi o tym, jak popularny jest film, prawda? E, no. Bo Igrzyska śmierci, druga część weszła teraz do kina. Ja jestem mocno zrażony pierwszą częścią. Wydaje mi się, że na dwójkę nie ma szansy, żebym poszedł. Bo ty czytałeś. Bo ja czytałem książkę, która jest dla 13 lat ale czytałeś też zmierzch, więc ja cię usprawiedliwię. właśnie Igrzyska Śmierci mają z, z Mierzchem dużo wspólnego, bo jak dla mnie to jest ta sama grupa docelowa, one są lepiej napisane ale to jest ta sama grupa docelowa czyli nastolatki takie, 13-letnie dziewczyny ale podoba mi się to, szczerze powiedziawszy brakowało młodym dziewczynom e, wydaje mi się, że postaci takich takich silnych tak, klasek są... do naśladowania tak, nie? i jak byłem komuś polecić to wolałbym polecić komuś w lasce Igrzyska Śmierci niż E, Igrzyska Śmierci czegoś tam uczą. Jak to mówił, że e, porównał dwie książki? E, a a, chcesz... no, no? Że, jakaś, że No? Że Igrzyska Śmierci uczą cię tam o tym, jak być zaradna, nie poddawać się i tak dalej. A Twilight uczy cię o tym, jak ważne jest mieć chłopaka. <śmiech> tak, no. <śmiech> no, no tak, tak jest, niestety. No, ale co. To... <śmiech> Igrzyska Śmierci, pamiętam, że książkę, książki wszystkie trzy przeczytałem. Bawiłem się ok. Trochę wzdychałem, kiedy było gadanie o chłopakach przez cały czas, praktycznie tych książek. Ona myśli głównie o tych kolesiach, którzy do niej zrywają, No kolesi do niej Myślisz, że ona zdaje, że książka Twilight, tak? Czy. Która? Czy te? Nie, teraz powiem Który... o, o Śmierci ona też myśli głównie o kolesiach, którzy do niej zrywają, Ale przy tym ratuje świat. Teraz ciekawe, czy ona zdaje test Bechdela? Bechdel, tej laski. <śmiech> że jest dwóch kolesi, którzy gadają ze sobą, czy co? Nie, laski. Czy są dwie laski, które gadają ze sobą? Okej. Okay. Czy o czym innym niż faceci? Jeśli nie, tego nie zdaje. to Jestem by było pewien, piękne. Tak. Jestem pewien, że tak. To by było piękne. Ale kurde, naprawdę, Iżyska Śmierci Nowe to dostają bardzo wysokie noty. Ja dosyć lubię tą aktorkę, może jednak będę musiał zobaczyć, ale tak się... Ja widziałem z niej bardzo tej. fajny film. E, Silver Lining Playbook. Monika powiedziała, żebym tego nie oglądał, bo, bo jest ten dla mnie. Bo krzyczą. To prawda. Ale to nieważne. Ale ja to jest nie fajny jest, jest pokrzyk. Jest pokazanie, wiesz, jest, to jest tak naprawdę o, dwu, o dwóch ludziach, którzy są dziwni, tak? Nie, nale, nie, nie dają rady w społeczeństwie i się w jakiś tam sposób poznają i zbliżają. Fajne, bardzo, mi się bardzo podobało, nie? Bardzo miło mi się to oglądało. E Wracając, wracając może do tego skończąc, to w każdym razie rozbawiły mnie to. Czekamy na jakieś inne filmy, nie? Mi się wydaje, że może warto było się przejść na Igrzyskach Śmierci i pogadać. Tylko szczerze mi jedynka, dla mnie Jedynka była trochę śmieszna. Ale znam ludzi, którzy mi się podobała. No Dla mnie była nudna, nudziłem się na niej. Na książce, <śmiech> Czytałeś książkę? W książce się nie nudziłem, Jedynka w filmie nudził, bo... no... nie wiem. Myślisz, ja, ja naprawdę mam problemy. Mam problemy z filmami, które są na podstawie książek, bardzo rzadko mi się podobają. Znaczy to wiadomo, że to nie tylko ja, większość osób tak ma. Nie, nie, no są, tego, dobre, i złe, dobre, są dobre i złe ekranizacje, nie? Tak. O wiele bardziej fajnie jest, kiedy jest na podstawie książki, robisz serial, gorzej jak robisz film. Film niestety ogranicza cię do tych półtorej godziny, czy dwóch godzin. Sprawia, że musisz bardzo dużo wątków pociąć, i, a postać przedstawić bardzo symbolicznie, nie? Jasne. Co jest e, czasami niszczące. No jasne, większość historii nie nadaje się do bezpośredniego przełożenia na film. Film ma pewne reguły, którymi się kieruje, pewne tempo i tak dalej, których trzeba przestrzegać w pisaniu scenariuszy. No, ale nie. też z drugiej strony no wiesz, nie adaptują książki tylko całej serii, całej sagi tylko jakąś, jakiś e, numer książki, nie? Tak, no są trzy tak, tak, żeby też jest to... wy... tak. więc też można powiedzieć, że jest to jakaś saga, nie? Minusem takiego czegoś jest zrobienie na przykład Hobbita, gdzie znaczy, robią trzy części jednej książki która jest o niczym. No tu nie było to potrzebne. <śmiech> ale ja no, lubię Hobbita, no jest... ja nie chcę oś... mówić, że był zły, był ekstra. W nieczystych zagrywkach pięknie mówili, że Hobbit powinien mieć pod tytuł chciwość. <grywania> Uwielbiam to podsumowanie. A nie cieszysz się, że będziesz miał co roku film, na który pójdziesz do kina, tak jak było przy Władcy? Nie wiem, czy szedłem na Władcy do kina. Nie, o, nie czekałeś. W sensie, nie, czeka, nie jarał mnie. Bardziej szczerze z Matrixa, ale ja zawsze byłem, wiesz, lubiłem bardziej roboty niż elfy. Niż ludzi. <laughs> no powiedziałem elfy, no. Słuchaj, ja jeszcze, jeszcze na, na koniec chcę dodać coś takiego. Znalazłem ostatnio zdjęcie płaczącego robota. Wysłałem do ciebie, bo się zajmujesz robotami, no, no. robotami socjalnymi. I stwierdziłem, tak. że to jest pewien szczyt okrucieństwa, zbudować sztucznego człowieka i sprawić, żeby był smutny. A, to ja polecam, to ja polecam bardzo serial. Jest taki serial teraz, nazywa się Almost Human. Tak, widziałem pierwszy odcinek. Stary, no właśnie to jest ten motyw, o którym mówisz, tak? Znaczy jest tam parę klisze, które mi się mega podobają. Mianowicie antyczna technologia jest o wiele lepsza od bieżącej. Tak. <śmiech> jest Ale wracając jest, to jest fajna. Generalnie serial jest o dzieje się w przyszłości. Jest przyszłość taka, w której każdy policjant musi mieć sztucznego, sztucznego czyli robotycznego partnera ze sobą, który ma go osłaniać i tak dalej i wspierać. No i oczywiście główny bohater na skutek wypadku ma problem z adaptacją ponowną do świata i trafia mu się nowy jego towarzysz, to jest robot taki starszy, starszej generacji, bo te bieżące roboty są robione po to, żeby były wydajne, a starszy, ten starszy robot ma uczucia. Tak, był taki przez co jest robiony, miał udawać człowieka. Tak, był robiony ambitnie. No i ten problem jest taki, że no tak jak każdy człowiek, że zrobili go za dobrze, tak? czyli jest robotem, który czuje, i przez to jest bardziej narażony na losowe pomyłki, nie? No tak, ale jednocześnie ale ma, nie, ma, nie ma sieci neuralnej w głowie, więc kiedy padają wszystkie roboty, to on nie pada. I jakieś takie to jest, wiesz... Znaczy tam chyba dlatego, że on działa na innych, innej częstotliwości od tych Coś takiego. Ale no? chodzi o to, że no skoro czuje, to może dedukować, tak? Na przykład też. Tak. Bo ma jakieś może na przykład... No wiadomo, nie? robot ocenia ryzyko na zasadzie liczb, a ktoś, kto czuje jest w stanie, wiesz, no, podjąć ryzyko czasami Ale pomimo ja bym... tego, że jest... Ale to że... jest ucieczka od fajnego tematu. To jest ucieczka od tematu człowieka, który nie chce zaakceptować syntetyków. Bardziej by mi się podobało, gdyby ten robot nie był taki ludzki. On jest naprawdę ludzki. On się zachowuje jak człowiek praktycznie. Trochę wolałbym, żeby on był bardziej nieludzki. Żeby ten policjant musiał się zmierzyć z tym, że rozmawia z sztucznym człowiekiem. Żeby to było czuć. A nie czuć tego w zasadzie, nie? No niestety nie, no nie jest to tak jak w e, w czym to było? W jakimś Star Treku był android, tak? Który był fajny, w Prometeuszu był e, android bardzo świetnie zagrany przez e, Fassbangera, tak? Fassb Michael Fassbender. Tak, i to było I to był super. Był o, to było to świetne. Było tak to było To był android, który był nieludzki i jeszcze manipulował ludźmi wokół siebie. To było perfekcyjne. Dlatego bardzo, bardzo ciekam na Almost Human i jestem ciekaw, czym my zaskoczy, nie? Pierwszy odcinek mi się podobał i bardzo, chę, bardzo chętnie polecę wszystkim, żeby zobaczyli i powiedzieli, bo tym jest to fajnie, y, wizualnie zrobione światło. No, jest to przyszłość, więc jest to w jakiś sposób cyberpunk. Tak, wiesz co, zróbmy, po pięciu odcinkach wróćmy do tego serialu, bo mi się pierwszy odcinek nie podobał, tobie się podobał, po pięciu odcinkach zobaczymy, zweryfikujemy, co, co sądziliśmy. Zrobimy, no, tak. Bo no, na przykład bardziej. ja się poddałem, ja się poddałem i już nie oglądam agentów Marvela, tak? Ja w ogóle o, nie których Myślałem o tym, żebyśmy na koniec każdego odcinka zrobili coś w rodzaju after show, gdzie moglibyśmy powiedzieć, pogadać przez chwilę o rzeczach takich bardziej w naszym życiu, które, o naszych projektach załóżmy, czego nie chcemy wrzucać do normalnego podcastu, no bo już mnie jest to śmieszne, albo, albo może nie jest to interesujące dla niektórych. Można, osoby, które by nie chciały tego słuchać, mogą to sobie po prostu przeskoczyć, bo to jest ostatnia część naszego okay. podcastu. No, także ja chciałbym za, za polecić wszystkim mój nowy komiks, nowy komiks internetowy, seria paskowa, która nie chce mówić o czym będzie, ponieważ teraz obecnie leci prolog. Codziennie jest komiks na stronie kiwdupie.tumblr.com, Rysowanie wersja angielska sitm comic jak sticking the mud, Zapraszam, będzie naprawdę fajnie, fajne postacie, fajnie rysowane, będzie bomba. Humor. Mi się, mega, mi się na razie mega podobało, nie? Z tego co widziałem. Bardzo mi się podoba prowadzenie historii. Będzie. I rozkręci się pewnie w. Będzie naprawdę fajnie. Będzie to zarombisty komiks. To jest tyle ode mnie. To chcę Wam powiedzieć w tym tygodniu. natomiast jestem ciekaw. Jak Twój wyjazd? Bo mówiliśmy o nim ostatnio. Jestem ciekaw. Wypadły niesamowicie szczerze wyjazdy wypadają niesamowicie nie? co prawda nie wieje aż tak mocno jak powinno czy znaczy nie wieje aż tak często jak powinno minusem jest to, że dosyć rzadko wieje teraz weekendy, ale to się powinno zmienić i będzie więcej niedługo spadnie śnieg wyjazdy super, nie? ludzie którzy jadą są zachwyceni był ze mną twój brat, który ogarnął kajta w rekordowym czasie i praktycznie po godzinie już skakał ja latawcę, zawsze, więc... zawsze stwierdziłem, że osoby, które grają, grały kiedyś na padzie potrafią kontrolować lata, dobrze no, w ogóle ludzie, którzy grają, mają jakiś lepszy moment, lepszy, lepsze wyczucie z kontrolowaniem czegoś przez drążek, nie? Lepiej jeżdżą samochodem i lepiej kontrolują latawce, nie? Więc mega propsy dla niego, bo po godzinie już ogarniał jak prawdziwy zawodowiec. I zapraszam was serdecznie na, na Facebooku, na stronę Latawki Wrocław, żebyście zobaczyli. Jakie, tam często podają info o wyjazdach a z takich jeszcze lepszych sytuacji to doszły dzisiaj do mnie dwa dobre latawce 9 i 12 metrów, nówkie sztuki generalnie pra... dotykałem się jak patrzyłem na latawce w folii i nie mogę się doczekać aż się będziemy mogli oblatywać to pompowane czy to są komorowe? Nie, to są dwa pom dwie pompki bomba nie no dwie to się. No, także rusza wszystko dobrze, eee, mam nadzieję, że do końca, wiadomo, do połowy grudnia powinien spaść pierwszy śnieg, w górach już podobno coś tam leży więc już niedługo przeniesiemy się z tych wyjazdów intro do takich wyjazdów na dechę kompletnie, i, czy na narty, więc serdecznie was zapraszam, żebyście weszli na latawki Wrocław na fajsie polubili stronę, zobaczyli jakie są tam nowości i koniecznie, jeżeli jesteście zainteresowani, odezwali się do nas. W planach jest jeszcze dodanie bazy sms-owej, które, do której będzie można się dopisać, żebyście byli na bieżąco z informacjami o wyjeździe na ludzi, którzy nie zawsze mają czas wchodzić na No, to za, nie, to Brzmi wszystko zarobiście. Ja w ogóle myślałem, że moglibyśmy zrobić Sylwestra jak w zeszłym roku, czyli rano wyjazd na deskę w góry i powrót wieczorem do Wrocławia, żeby się upić i oglądać głupie filmy. No taki był też plan, nie? żeby pojechać. E... Właściwie to nie do końca, nie? Możemy też zrobić tak, żeby pojechać tam. Znamy taki fajny spot, Domek, w miejscowości Ryżowiste. To jest taka mekka snowkajtowa, chyba najbliżej Wrocławia jest to niesamowity spot, gdzie jest na każdy warunek, jest płasko, jest trochę pochyło, jest zarówno też taka i w zależności od swoich umiejętności można zasuwać cały dzień, wieje tam ponoć fajnie no a dodatkowo w chacie w górach można pojechać większą ekipą, zrobić fajnego Sylwestra i myślę, że to też fajnie wypali. To jest jeszcze w planach, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Amen. Prostu... Amen. <śmiech> także, te, także tyle na ten tydzień, wydaje mi się, że wszystko fajnie i to był chyba nasz najlepszy odcinek zdecydowanie do tej pory no, jeśli macie jakieś uwagi co do prowadzenia, bo po poprzednim odcinku, który wyszedł trochę chaotycznie, zrobiliśmy sobie listy, co chcemy poprawić, no i będziemy nad tym pracować. Jeżeli macie jakieś uwagi, zgłaszajcie się do nas, piszcie na komentarzach, co można by zmienić, jaki temat chcielibyście poruszyć, żebyśmy, żeby, którym żebyśmy porozmawiali, przyjmiemy każdą naszą uwagę. Tak. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę dzisiaj. Wykorzystamy Wasze cenne uwagi, a te główniane wydrukujemy na papierze, którym będziemy się podcierali. Tak I że... będziemy z nich brechtać. Także żegnamy was na ten, na ten tydzień, mówił do was Okoński. Nie ma to już żarkowski. Siema. Does the white whale actually symbolize the unknowability and meaninglessness of human existence? <laughs> no. It's just a fish.